Ich Mal Cieszę się, że w zasadzie po raz pierwszy tutaj jestem u was w Grabowie. I wtedy zastanawia się człowiek, jaki temat można przygotować czy Joachim. Und Rüdiger Garburg hat mir vor einiger Zeit geschrieben, dass er hier war. I brat Rüdiger Garburg pisał mi jakiś czas temu, że właśnie kilka tygodni temu był tutaj wśród was und er in vorhabt, in fortlaufend immer wieder das Evangelium zu verkündigen. I napisał mi, że jest macie to na sercu, aby głosić ewangelie, ciągle głosić ewangelie. Anfangen ist leicht. Zacząć, to zawsze jest prościej albo łatwiej. Aber dabei bleiben ist schwer. Ale wytrwać w tym, co się zacznie, to jest już trudniej. Und deswegen möchte ich ein Thema vorschlagen: Motivation im Dienst für den Herrn Jesus. Dlatego chciałbym zaproponować temat taki: Motywacja w służbie dla Pana Jezusa. Und die Grundlage soll sein ein Kapitel aus 2. Korinther 5. I podłożem do tego ma być, albo niech będzie, rozdział, piąty rozdział z drugiego listu do Koryntia. Für pierwszy absznitt lezen wir vers 1 bis 10. Teraz w tej godzinie przeczytamy wiersze od 1 do 10.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 Jeśli jest drugi list do Koryntian, to z pewnością musi być też pierwszy list. Das ist einfach, oder? To prosty wniosek, prawda? Einfach, aber wenn wir die Themen sehen, manchmal doch schwer. To jest niby proste, ale jeśli rozmyśla, będziemy rozmyślać o tematach, to jednak nie takie oczywiste się to wydaje. Weil die themen in der Reihenfolge auch sehr wichtig für unser Leben sind. Ponieważ tematy co do kolejności są bardzo ważne też, jeśli chodzi o nasze życie. Thema des ersten jest Versammlungsleben. Tematem pierwszego listu do Koryntian jest życie zgromadzenia. Zwaite Thema ist Dienst. Drugim tematem jest służba. Und diese Reihenfolge ist auch für unser Leben wichtig. I ta kolejność jest ważna również dla naszego życia. Das Leben als Gläubige in Versammlungszeiten ist immer wichtiger oder als erstes und dann kommt Dienst. Dor życie jako zgromadzenia czy jako zgromadzenie jest zawsze na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim miejscu jest ta służba? Traktaty verteilen Rozdawać traktaty to bardzo dobre i piękne zadanie. Ale nie w niedzielę rano. Tak proste to jest. Gdy my jako zgromadzenie schodzimy się na łamanie chleba... To wtedy jest to pierwszy list do Koryntian I dopiero potem jest ta służba, czyli drugi list do Koryntian Drugi list do Koryntian nie jest takim prostym listem W zasadzie można by powiedzieć, że jest nietypowym listem, jeśli chodzi czy jak dla Pawła Paulus normalerweise geschrieben Paweł zazwyczaj pisał tak: w pierwszej części nauka, a w drugiej części praktyczne e, zastosowanie tej nauki. Możemy to znaleźć w Rzymianach, w liście do Rzymian, do Kolosan, do Efezjan. Aber hier schreibt er eben über seinen Dienst besonders. ale tutaj on pisze szczególnie o swojej służbie. Er war lange in Korinth, on długi czas przebywał w Korincie, aber die Korinther waren gegenüber Paulus sehr skeptisch, Ale Korinthianie byli bardzo sceptyczni wobec Pawła. Dann hat er, nachdem er den ersten Korintherbrief geschrieben hatte, Titus nach Korinth gesandt, gdy po tym, gdy napisał pierwszy list do Koryntian, wysłał do nich Tytusa. Und Titus kam nicht zurück. I Tytus nie wrócił do niego, I Paulus machte das sehr unruhig. I Pawła, to, że Tytus nie wrócił, sprawiło, że Paweł stał się bardzo niespokojny. Weil die Zeit ist anders als heute. E, a to dlatego, że wtedy czasy były całkiem inne niż dzisiaj. Wenn ich heute eine WhatsApp schreibe, gdy, gdy dzisiaj piszę wiadomość na WhatsAppie, ich gucke sofort, gibt es zwei blaue Pfeile? od razu widzę dwa te e, znaczniki, nie, jeśli są niebieskie. Und dann warum schreibt er nicht zurück? Da wiemy, że ktoś to na już odczytał i mogę się zastanawiać, czemu on mi nie odpisuje, skoro odczytał. Aber Paulus wusste nicht, ist der Brief gut angekommen? Alle Paulus nie wiedział tego, czy ten jego list dotarł na miejsce istitus gut angekommen? Czy Titus dotarł do Tarun do Korinthian? Was haben die Korinther gesagt? Co Korintianie powiedzieli na temat jego listu? War Titus schon wieder auf dem Rückweg? Czy Titus wraca już do niego? Das war alles unbekannt. To wszystko było dla niego niewiadome. Und während er wartet, schreibt er schon den zweiten Korintherbrief. I w czasie, gdy on czekał, zaczął pisać już drugi list do Korintian. I sage das deshalb, weil wir jetzt mal kurz in den Brief schauen wollen. I mówię to dlatego, że, żebyśmy, abyśmy teraz chcieli spojrzeć na ten drugi list do Koryntian. 2. Kor. 2, vers 13, sagt das. Drugi rozdział, 13 wiersz, przeczytajmy. Nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam mego brata, To toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Ab vers 14 kommt jetzt eine unterbrechung. I od 14 wiersza mamy teraz jakby zmianę, czy takie... Przełamanie on. Erst in kapitel 7, vers 5, dopiero w siódmym rozdziale, piąty wiersz, nimmt er die Gedanken wieder auf. On podejmuje tą myśl. Tą pierwszą myśl. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz. Und Vers 6 ankunft des Titus. I szósty wiersz zapowiada Tytusa, lecz ten, który pocieszał uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Und in diesem Bereich haben wir jetzt etwas gelesen. Das ist komplett 2 vers 14 bis 7 eine Einschaltung, że e, od tego momentu drugiego rozdziału 2 e, vers 14 7 vers Czyli te wiersze od drugiego rozdziału czternasty wiersz do siódmego rozdziału czwarty wiersz to jest jak gdyby taka wstawka w nawiasie. Und in ist das Thema Dienst. I właśnie w, tym, w tej wstawce takiej, czyli takie wtrąceniu można by powiedzieć, te kilka rozdziałów tematem jest służba. Und wir wollen für uns jetzt etwas mitnehmen für Dienst. I chcemy z tego urywka wziąć coś dla nas samych na naszej służbie. Warum tue ich eine Aufgabe für den Herrn Jesus? Dlaczego ja wykonuję jakieś zadanie dla Pana Jezusa? Und wir wollen versuchen in diesem Kapitel 5 fünf Gründe zu finden. I chcemy spróbować w tym piątym rozdziale znaleźć 5 powodów. In den ersten zehn Versen haben wir zwei gefunden. W tych y, pierwszych dziesięciu wierszach, które przeczytaliśmy, mamy dwa z tych powodów. Das erste ist, wir wollen jetzt für den Herrn Jezus arbeiten, weil wir die Sicherheit der zukünftigen Herrlichkeit haben. Pierwszy, dlatego chcemy pracować dla Pana Jezusa, ponieważ mamy pewność tej naszej przyszłości. Wir bekommen bald einen Bau von Gott. Nie wkrótce już otrzymamy czy taką y, otrzymamy budowlę od Boga. Das wird uns gleich beschäftigen. I za chwilę się tym będziemy zajmować. Und das motiviert jetzt für den Herrn zu arbeiten. I to jest naszą motywacją by już teraz pracować dla pana. Ich mache es einfach für die jungen Leute. I dla młodszych wśród nas y, powiem to bardzo prosto. Vielleicht wünschst dir ein wunderbares Auto. Może ktoś z was chciałby mieć jakieś. Jakich jakąś jakiś fajny samochód. Und jetzt hast du ein altes Auto. Aber teraz e, na przykład masz e, stary samochód, aber ich verspreche dir, du bekommst bald ein sehr gutes Auto. Ale ja ci obiecuję teraz, że wkrótce otrzymasz jakiś super jakiś super samochód. Dann kannst du jetzt mit dem alten Auto einfach rein. To, to można powiedzieć, w tym momencie, jak otrzymujesz taką obietnicę, to twoje, stary, twój stary samochód przestaje Cię zajmować, jakby nie wkładasz już w niego żadnej pracy, nic. Warum? Dlaczego? Wir bekommen ja ein neues. Bo wiesz, że za chwilę będziesz miał nowy samochód. So sagt Paulus hier, wir haben eine hütte, ein, klein, ein zelt, ein Haus, was verfällt. I tak właśnie tutaj Paweł mówi, mamy... Taki namiot, który wkrótce się rozpadnie. Teraz, tutaj. Ale my się tym nie przejmujemy, bo wiemy, że za chwilę będziemy mieli tą nową budowlę. Drugim powodem jest. Der Richterstuhl des Herrn Jesus. 10. Dziesiąty wiersz. My mamy napisane tutaj sąd chrystusowy powinno być stolica albo krzesło sędziowskie chrystusowe. Es wird einmal alles im Licht Gottes offenbar und das hierfür To oznacza, że kiedyś przed Bogiem wszystko będzie objawione i to nas motywuje, by tutaj już natychmiast żyć dla Pana Jezusa. Dann haben wir den dritten grund, ich sage schon einmal, die trzeci powód już teraz to powiem. Ps 11 der Schrecken des Herrn. 11 wiersz, bojaźń pańska. Wir kennen denn Jesus auch, dass er Richter sein wird. Znamy i wiemy, że Pan Jezus będzie kiedyś tym sędzią. Und das motiviert uns die Leute zu überreden. I to nas motywuje, by ludzi przekonywać aber nicht nur der Schrecken des Herrn, sondern auch vers 14 die liebe des christus vierter punkt Alle nie tylko ta bojaźń ale też 14. wiersz miłość chrystusowa <głos> und als letztes werden wir dann heute sehen in vers 18 I jako ostatni z tych motywów w 18. wierszu będziemy oglądać was ist das für eine aufgabe die wir machen <głos> jakie jest zadanie które wykonujemy es ist ein dienst der versöhnung jest to służba pojednania. Christliche Botschaft ist versöhnung. Tym chrystusowym poselstwem jest pojednanie. Wenn alle christen, echte christen wären, dann gäbe es Frieden. Gdyby wszyscy chrześcijanie byli tymi prawdziwymi chrześcijanami, to byłby pokój wtedy. Aber nicht nur Frieden untereinander, das ist nicht so, also ist auch gut, ale nie chodzi tutaj tylko o ten pokój między sobą, to też jest dobre, ale chodzi o ten pokój z Bogiem. To jest tych pięć punktów, które dzisiaj chcielibyśmy trochę się im przyjrzeć. I ten rozdział rozpoczyna się słowami: Wiemy bowiem. Ich möchte euch wünschen, dass ihr euch das dick unterstreicht. E, życzę Wam tego, abyście sobie to słowo wiemy grubą linią podkreślili. Der Christ weiß etwas. Bo chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin wie coś. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, in den Briefen, wo steht: Wir wissen. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, w których jest napisane, my wiemy. Das bedeutet nicht ein Christ, der schon lange auf dem Weg ist, weiß das, oder ein treuer Christ, oder, sondern alle Gläubigen wissen das. To nie oznacza, że chrześcijanin, który już długie lata chodzi z Panem, chrześcijanin, na przykład, który jest bardzo wierny, wie. Nie, wszyscy prawdziwi chrześcijanie wiedzą. Vielleicht für die Schüler eine Hausaufgabe. Może dla e, uczniów tutaj, którzy są wśród nas, ci, którzy są jeszcze uczniami, zadanie domowe? Zuch einmal im Neuen Testament die Verse, wo steht, wir wissen. Poszukajcie w domu miejsc z Nowego Testamentu, gdzie jest napisane, wiemy. Also, ich meine, es gibt bestimmt zwei, fünf, vier, fünf Stellen. E, ja to kiedyś liczyłem, i tych miejsc powinniśmy znaleźć około przynajmniej 4-5. Denn das Wichtigste, hören, Bo to też jest ważne, jeśli słyszymy Słowo Boże, abyśmy to w domu jeszcze raz, można powiedzieć, przetrawili. Tak jak w szkole, najważniejsze jest powtarzanie, powtarzanie i powtarzanie. Was wissen Co wiemy? Unser irdisches haus verfällt. Że ten nasz ziemski namiot on um, obumrze czy rozpadnie się. Wenn wir uns jetzt heute fragen würden, könnte jeder sagen: Ja, ich habe auch schon Rückenschmerzen, ich habe dies problem, ich habe das problem. Gdybyśmy tak z, się tutaj popytali między sobą, to z pewnością nie jeden by powiedział: No, ja mam takie problemy zdrowotne, ten ma inne, kogoś boli jeszcze coś innego. Aber Paulus meint hier nicht unbedingt Krankheit oder Altersschwierigkeiten. ale Paweł nie ma tutaj na myśli naszych chorób czy tych problemów w wieku starczym. Er möchte gerne uns motivieren, mehr den Blick in die Zukunft zu haben. On chce nas tutaj zmotywować, aby nasze spojrzenie zwróciło się na ku przyszłości. Und er bildet jetzt ich möchte vier gegensätze oder fünf gegensätze zeigen. I teraz chciałbym pokazać pięć, e, prze, pięć przeciwstawieństw. Hütte oder zelt auf der Erde. Z jednej strony namiot tutaj na ziemi. Bald ein Bau von Gott. A wkrótce będzie ta budowa, budowla od Boga. Welchen gegensatz? Jakie przeciwieństwo tu jest? Hütte ist Ein wind und ist vorbei. Jeśli chodzi o namiot, to mocniejszy wiatr i zrywa go. Und dann ein Bau von Gott. A z drugiej strony mamy tą budowlę, którą zbudował Bóg. Die Hütte ist materiell. Ten namiot to jest coś materialnego. Ale der bał von Gott jest geistig, Ale ta budowla od Boga to coś duchowego. Die Hütte ist zeitlich. Ten namiot jest Czasowy, czyli jest ograniczony czasem. Der Bau von Gott ist ewig. Ale ta budowla od Boga jest wieczna. Die Hütte ist irdisch. Ten namiot to jest coś, co tutaj jest na ziemi, coś ziemskiego. Der Bau von Gott ist himmlisch. A ta budowla od Boga jest niebiańska. Die Hütte ist sterblich. Ten namiot jest... Hmm, rozpadający się der Bau von Gott ist unsterblich a ta budowla od boga jest um, wiecznie, wiecznie egzystująca weißt du das czy wiesz to und jetzt a teraz ist das motivation czy jest to dla nas motywacją wir wissen das es ist nicht mal schauen ob to nie jest my, jesteśmy tego pewni, że to nie jest tak. No zobaczymy, może to tak faktycznie będzie, jak, jak tu mówimy. Und das bedeutet für uns, los geht's. A to dla nas oznacza to wezwanie do pracy. Und Paulus zeigt in vers 1 den Weg des I w pierwszym wierszu Paweł nam pokazuje tą drogę, w której człowiek obumiera. Und in Vers 2 die Möglichkeit dass wir entrückt werden I w drugim wierszu pokazuje nam tą możliwość, że my możemy być pochwyceni. Beide Möglichkeiten sind für einen Gläubigen da i te dwie możliwości są przed każdym wierzącym. Ich habe jetzt von einem Freund den Bruder, der ist von heute auf morgen gestorben. E 55 lat. Brat, moje, jednego z moich przyjaciół niedawno miał, mając 55 lat zmarł. Vers 1. To jest pierwszy wiersz właśnie. Aber wir nicht auf Tod. Ale my, którzy żyjemy, my nie czekamy na śmierć. Sondern auf Vers 2, A my czekamy na wiersz drugi, czyli na pochwycenie. Gleich noch I gleich Jeszcze o tym do tego wrócimy. Ich möchte jetzt etwas sagen zu drei. I chciałbym jeszcze teraz coś powiedzieć do wiersza trzeciego. Ich hoffe, eure übersetzung ist gleich wie Mam nadzieję, że nasze tłumaczenia w sensie polskiej i niemieckie tego trzeciego wiersza jest takie samo. Sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind, nicht für nackt befunden werden. Mm -hmm. OK. Was bedeutet Vers 3? Cóż oznacza trzeci wiersz? Es ist jetzt ein wichtiger Vers und auch für heute Nachmittag. Jest to bardzo ważny wiersz na, e, dziś, na nasz dzisiejszy wieczór? Die Frage ist, ob alle heute hier auch sagen können: Ich weiß. Pytanie brzmi, czy dzisiaj wszyscy tutaj zgromadzeni mogą powiedzieć, tak, ja wiem? Oder, ob noch jemand hier ist, der das nicht weiß? A może jest tu jeszcze ktoś, kto tego nie wie? Weil Paulus sagt jetzt hier: hoffentlich ist in Korinth nicht eine Person, die noch nackt ist. Bo Paweł mówi w tym trzecim wierszu Mam nadzieję, że w Koryncie nie ma osoby takiej, która jeszcze jest naga. W cudzysłowie mówiąc. Ja to... Jeśli chodzi o ten cudzysłów, to wszyscy tutaj jesteśmy ubrani. Ale to... Ten wiersz oznacza więcej, niż mieć tylko na sobie ubranie. Ja, tutaj gdy do was przybyłem, tą podróż odbyłem samolotem Und ich muss durch ein Gerät, was mich scannt. I na lotnisku przechodziłem przez urządzenie, które mnie skanuje przez bramkę. Ich bin nicht ohne da nie przeszedłem przez to urządzenie e, jako nagi, nie musiałem się rozbierać. Ale właśnie przechodząc przez to urządzenie, po drugiej stronie monitora można powiedzieć, że jesteśmy jako nadzy. Und das ist das Bild. I to jest właśnie ten obraz. Jeśli tu jest jeszcze ktoś pośród nas, kto nie uwierzył w Pana Jezusa jako w swojego Zbawiciela, dann hat er vielleicht ein der Religion, to ten ktoś może co prawda mieć na sobie to, ten ubiór religii, aber wenn er im Himmel einmal ankommt, ale gdy on stanie kiedyś w niebie, ist das Kleid der Religion wie nackt To wtedy to, ten ubiór religijności e, nic nie da on będzie jako nagi wtedy das prinzip der religion ist so alt wie das paradies ten, e, Ta das religijności jest tak samo stara jak e, raj adam und eva haben gesündigt adam i eva zgrzeszyli und sie haben sich blätter genommen i oni okryli się liść, liśćmi Aber blätter są trotzdem von Gott weggelaufen. Ale te liście przed Bogiem nie, nic im nie dały. Warum? Dlaczego? <coughs> Weil das blad der religion sie trotzdem wie nakt befunden hat. Bo mimo tego liścia, to moż, znaczy można powiedzieć, mimo tych liści religijności, oni przed Bogiem i tak byli jako nadzy. Möchte niemand hier sein, oby nikogo tutaj nie było der vielleicht getauft ist kto kto może jest ochrzczony der vielleicht ein glaubensbekenntnis hat kto może wyznał e, swoją wiarę aber es geht um die, das verhältnis zu mir ale tutaj chodzi konkretnie o nasz stosunek do pana jezusa mir ich mit meinen sünden zum kreuz gehen ze swoim ja z moimi grzechami iść przed krzyż und bekennen ich habe gesündigt ich brauche denen jesus als meinen herren und eiland i wyznać: ja zgrzeszyłem ja potrzebuję pana jezusa jako mojego pana i zbawiciela wenn heute passiert jeśli to się dzisiaj zdarzy dann gilt für dich auch vers 1 2 to wtedy dla ciebie obowiązującym jest również wiersz pierwszy i drugi hoffentlich ist niemand nackt Mamy nadzieję, że nikt nie jest tutaj nagi. Das ist der Wunsch von Paulus. To jest właśnie to życzenie Pawła. Wir We werden gleich noch sehen in Vers 10, was das bedeutet in Bezug auf den Richterstuhl. I jeszcze będziemy się tym zajmować. Co to oznacza, jeśli chodzi o wiersz 10 i tą stolicę, czy krzesło sędziowskie chrystusowe. Nun kommt er in Vers 4 auf das Thema zurück. I w czwartym wierszu wraca do tematu. I vielleicht noch kurz Paulus verkündet immer zwischendurch auch das Evangelium. I jeszcze jedna wzmianka, że Paweł e, między tymi wierszami cały czas głosi ewangelie. Einschaltung von Festreihe zeigt etwas auch für unsere Praxis. Da e, da doftroncenie e, jeśli chodzi o wiersz 3 pokazuje też coś dla naszej praktyki. Dass wir das Evangelium nicht vernachlässigen. abyśmy nie zaniedbywali ewangelii. Er spricht jetzt in Vers 4, dass wir in der Hütte seufzen. On teraz mówi, że będąc w tym namiocie, wzdychamy. Aber jetzt ist die Frage, warum seufzen wir? Pytanie powstaje, dlaczego my wzdychamy? Weil wir so alt geworden sind und Schmerzen haben? Dlatego, że się tak zestarzeliśmy i różne dolegliwości mamy? Nein, nie. Paulus seufzt, weil er einen Wunsch hat. Paweł wzdycha, ponieważ ma pewne życzenie. Weil wir nicht entkleidet. Dlatego, że nie jesteśmy zewleczeni. Das bedeutet sterben wollen. To znaczy, że chcemy umrzeć. Sondern entrückt werden wollen. Lecz my chcemy być pochwyceni. überkleidet werden. Czyli, czyli przyobleczeni damit endlich das sterbliche verschlungen werde von dem leben Aby to co jest śmiertelne zostało wchłonięte przez to co żywe der wunsch von paulus war in den himmel zu gehen życzeniem pawła było iść do nieba was jest dein wunsch jakie jest twoje życzenie das ist die frage to jest właśnie to pytanie paulus sagt nicht o oh, ich habe so schmerzen ich muss in den himmel paweł nie mówi tutaj o ponieważ takie mam dolegliwości na moim ciele To już chcę iść do nieba Żeby się tego pozbyć Das tak manchmal auch bei uns der Fall. Czasami nie, tak, To też jest wśród nas das ist To jest też ludzkie Aber es gibt etwas Ale jest wyższe stanowisko By Christus sein. Być u Chrystusa das war das Ziel von Paulus. To było właśnie celem Pawła W wers 5 sagt er dann, Piąty Gott uns dafür Piąty wiersz mówi nam, że Bóg nas właśnie do tego przysposobił. Das ist eine wunderbare Sache. Gott hat dich persönlich dazu bereitet. To jest cudowna rzecz. Bóg ciebie osobiście do tego przysposobił. Vielleicht fragst du Woher soll ich das wissen? Może postawisz pytanie, skąd mam o tym wiedzieć? God einen beweis gegeben. Bóg dał dowód na to. Nämlich den Heiligen Geist. Mianowicie Duch Święty. Eine göttliche Person als Pfand für den Bau von Gott. Jest to Boża osoba jako ten zastaw dla tej budowy e, Bożej. Unterpfand oder Anzahlung. Ja, mm -hmm. yeah? okay. Also, eine göttliche Person haben wir schon für die Sicherheit das Ziel zu erreichen. A więc tą Bożą Osobę mamy już w sobie jako ten zastaw, który Bóg nam dał, jako to zapewnienie, że osiągniemy cel. Czy dziękowaliśmy za to Bogu, że mamy Ducha Świętego dzisiaj? Eine göttliche Person wohnt in mir und in dir. Boża osoba mieszka w tobie i we mnie. Und der Römerbrief sagt in Kapitel 8 Vers 11. Rzymian 8. rozdział 11. wiersz mówi nam: Wenn der Geist Jesu in euch wohnt, jeśli was mieszka duch Jezusowy, so wird er euch die, die eure sterblichen Leiber verwandeln und wir werden die Ehrlichkeit erreichen. Wtedy nasze te ciała będą przemienione i osiągniemy ten wieczny stan. W 6 bis vers 8 oder 9 4 e, Ergebnisse aus dem ersten Teil. W wierszach od 6 do 9 mamy 4 rezultaty tego co się do tej pory zajmowaliśmy. Erstens wir sind allezeit guten Mutes. Po pierwsze, jesteśmy dobrej myśli, zawsze. Das? Czy to się zgadza? Pełni ufności u nas. Jeden tag, guten utis. Czy codziennie jesteśmy dobrej myśli? To jest to To możemy sobie postawić, i to jest to pytanie, i to jest wielkie pytanie, poważne pytanie. To znaczy nie, że wir jeden tag hüpfen. To nie oznacza, że my codziennie mamy podskakiwać z radości. Paulus war auch im gefängnis und das war nicht einfach. Paweł też był nieraz w więzieniu i nie było to dla niego proste. Es ist auch nicht gemeint, dass wir schmerzen haben und trotzdem uns freuen. To też nie oznacza, że y, mam, róż, mamy różne dolegliwości, a mimo to jesteśmy, bardzo się cieszymy. Aber gemeint ist, ale tu chodzi o. Wer bald bau von Gott hat, jeśli ktoś wkrótce będzie miał czy otrzyma tą budowlę od Boga,. der muss von der Grundausrichtung guten Mutes To ktoś taki, co do zasady, musi być dobrej myśli czy mieć tą niezachwianą ufność. Ich versuche das mit einem Beispiel klar zu machen. Postaram się to pokazać na prostym przykładzie. Wer bald vielleicht heiratet, Jeśli ktoś wkrótce e, będzie wstępował w związek małżeński, dann ist die Fedrobungszeit auch nicht jeden Tag nur Freude. To wtedy ten czas narzeczeństwa nie oznacza każdego dnia e, radości, Aber die groda ist, ich heirate bald. Das macht mich froh, e, ale. Nasze główne nastawienie jest takie, my się wkrótce pobierzemy i to sprawia, że mimo wszystkich różnych problemów ja się cieszę. I dokładnie tak jest też z wierzącym. My jesteśmy na tej drodze do nieba. Druga rzecz, którą Paweł mówi w siódmym wierszu. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. My pielgrzymujemy przez wiarę czy wierzę, a nie w oglądaniu czy przez oglądanie. Sehen können wir noch nichts. Bo widzieć jeszcze nic nie możemy. Ich habe noch nicht den Himmel gesehen. Nieba ja jeszcze nie widziałem i nikt z nas nie widział. No niemand hat den Jezus gesehen. Jeszcze nikt z nas nie widział pana Jezusa. Ale kennzeichnende für einen Gläubigen ist eben Glauben und Nicht-Schauen. Ale tym, co charakteryzuje człowieka wierzącego, jest właśnie wiara, a nie to, że powiemy, jak nie zobaczę, to nie będę wierzył. Zu Tomasz, jak er Jezus, Glückselig, wer geglaubt hat und nicht geschaut. Do Tomasza, pan Jezus powiedział, Błogosławiony ten, który nie widział, a uwierzył. In Vers 8 haben wir dann den dritten grund. W wierszu mamy trzeci Powód: Wir möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. raczej wyjść z ciała i być już u Pana? Das ist klar, oder? To ist jasne chyba, czyż nie? Wer von euch möchte noch einen Tag hier bleiben länger? Kto z was chciałby, jeśli mógłby już teraz chciałby zostać jeszcze jeden dzień, zostać tutaj na tej ziemi? To jest to dumn, oder? To byłoby głupie. Ich nochmal bei dem Vergleich mit dem Auto eben. Jeszcze raz wrócę do tego porównania z samochodem. Wir lieber mit dem neuen Auto fahren als mit dem alten Auto. Przecież każdy wolałby natychmiast zacząć jeździć nowym samochodem, niż jeszcze a ah, chwilę tym starym. Da ist es klar. Und im Glauben? Jeśli chodzi o ten przykład, chyba dla każdego jest to jasne. A jeśli chodzi o wiarę? Aber jetzt kommt noch ein sehr großer Unterschied. Ale teraz mamy wielką różnicę. Wenn wir lesen, lieber ausheimisch von dem Leib, jeśli czytamy, że wolelibyśmy już być poza ciałem, was ist dann die logik bei der Folge? Jaka jest logika w następstwie? Einheimisch in dem neuen Leib? Być zamieszkałym w tym nowym ciele? Steht das hier? Czy tak jest tutaj napisane? Nein. Nie? Einheimisch bei dem Herrn. Mieszkać nie w nowym ciele, tylko mieszkać u Pana. Warum ist das so ein großer Unterschied? Dlaczego to jest tak wielka różnica? Wir beschäftigen uns nicht mit dem neuen körper. Bo my nigdy nie zajmujemy się naszym nowym ciałem, które kiedyś będziemy mieć. Wir können nämlich dann durch gehen. Oczywiście wtedy, mając nowe ciało, będziemy mogli bez przeszkód przechodzić przez zamknięte drzwi. Uwi oh, wird das sein? I z pewnością niejednego to może kiedyś zajmowało, jakie to będzie wspaniałe. Wir sind nicht mehr müde. Nigdy nie będziemy zmęczeni. Wir müssen nicht mehr schlafen. Nie będziemy musieli spać. I moglibyśmy tutaj mnóstwo rzeczy wymieniać, co będziemy mogli dzięki nowemu ciału. Ale to wszystko jest nieważne. Der neue Körper jest nur die by dem To nowe ciało jest tym jak gdyby warunkiem, że byśmy mogli być u Pana. Das ist das Wichtige. I to jest właśnie najważniejsze. Paulus nigdy nie mówił, chciałbym mieć to nowe ciało, aby już wiedzieć, jak to będzie być w tym być właśnie w tym nowym ciele. Jetzt bin ich noch bei den mit dem Auto. Jeszcze raz wróćmy do tego przykładu z samochodem. Das neue Auto ist die Voraussetzung zu deiner Frau zu fahren. Nowy samochód jest e, tym narzędziem, który pozwoli mi pojechać do mojej przyszłej żony. auto unwichtig, ale Verbindung zur Frau I w tym momencie samochód jest nieważny. Ważna jest mój, moj, moja relacja, moja społeczność, z moją żoną. I es zumindest. Mam nadzieję, że tak u wszystkich jest przynajmniej. Ale geistlich auf Ale jeśli chodzi o duchowe sprawy, to właśnie tak to się ma. Wir My chcemy być już u Pana. To jest rzecz absolutnie normalna u każdego wierzącego. I teraz w dziewiątym wierszu Paweł mówi czwarty powód. Dlatego tak leniwie, w pełni. Takiego rozluźnienia czekamy na Pana Jezusa. Bo wszystko jest pewne. Also więc? więc? nein, deshalb beeifern wir uns. Nie, dokładamy starań. Es wird oft den Gläubigen der Vorwurf gemacht. Bardzo często wierzącym jest czyniony zarzut, dass die Sicherheit des Heils że ta pewność zbawienia, Macht, e, faul, nie. powoduje, że popadamy jak gdyby w taki letarg. Das ist sehr traurig. I niestety, ale jest to bardzo smutne. Denn die Menschen beobachten den Christen nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Bo właśnie to tak jest, że ludzie nas Chrześcijan obserwują nie w teorii, tylko w naszej praktyce. Und hier steht genau das A tu jest napisane przeciwieństwo tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Wir beeifern uns. My dokładamy wszelkich starań. Das Wort im Grundtext, beeifern, to słowo tutaj w oryginalnym języku, jeśli chodzi o to, dokładamy starań, kommt nur vor, w Biblii jest użyte tylko trzykrotnie. Und wir haben in Römer 15, Vers 20 eine Anmerkung. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas auch habt. Mich aber so beeifere. Römer 15, Vers 20. Da ist das gleiche Wort. Aber da steht in der Anmerkung, mich aber beeifere, das Evangelium zu predigen u nas jest przy tym a przy tym chlubą moją było głosić ewangelię, a w niemieckim jest napisane. Aber ist nicht so wichtig. Ich möchte auf die Anmerkung gehen. Meine Ehre dareinsetzen. Das ist gemeint. Eifer ist mein Leben dareinsetzen. Tu jest, można by to powiedzieć, czy przetłumaczyć? Ja y, dokładam wszelkich starań, by głosić Ewangelię, albo w niemieckim, y, w, niemieckim w tym y, dopisku jest napisane: y, Wkładam moją ch wszelką chwałę, czy tak jak u nas moją ch chlubę, y, urzeczywistniam głoszeniu Ewangelii, czy, czy do, dokładam wszelkich starań, by głosić tą Ewangelię w tym sensie. W każdym razie w oryginalnym języku, w hebrajskim, jest tutaj użyte dokładnie to samo słowo, które mamy w tym naszym urywku w dziewiątym wierszu na początku. Es ist für den Gläubigen eine Ehre. To, jest, to jest taką czcią dla wierzącego. Wir haben vor einigen Tagen Olympia gehabt. Winterspiele. To jest e, taką chlubą i czcią dla wierzącego Głosić Ewangelię Tak jak e, kilka ty tygodni temu Były Igrzyska Olimpijskie I zawsze jest to tajemnicą każdej drużyny Kto, jeśli jest początek tych Igrzysk Kto będzie niósł danego kraju tą flagę olimpijską Ich weiß nicht, wer die polnische Flagge in das Stadion getragen hat. Nie wiem, kto Nie wiem, kto w Polsce, który z zawodników wnosił tą flagę na stadion na rozpoczęcie igrzysk, ale jetzt kommt die Anwendung. Ale teraz, teraz jest właśnie to zastosowanie tego. Wir dürfen die christliche Flagge tragen. My każdy z nas może nieść tą właśnie chrześcijańską flagę i być na tym czele doznać tej czci. Und das ist eine Ehre für uns. I to jest właśnie tą wielką chlubą i czcią dla nas, że możemy tą flagę nieść. Und wir uns deswegen. I z tego też względu, że my dokładamy wszelkich starań że jesteśmy tak docenieni. Und er sagt dann, egal, ob wir einheimisch sind oder ausheimisch, das meint, ob wir beim Kommen des Herrn leben oder schon gestorben sind, das ist nicht wichtig. I dlatego on teraz dalej tutaj mówi, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, to oznacza, że gdy przyjdzie Pan Jezus, jest to obojętne, czy my będziemy jeszcze wtedy żyli, czy, czy będziemy jako umarli. To my... Nie wiedząc o tym, czy Pan przyjdzie za czasów naszego życia, czy już po naszej śmierci, ale my dokładamy wszelkich starań, by służyć Panu Jezusowi. I teraz przejdziemy do drugiego punktu naszej motywacji. Chwilę jeszcze zajmijmy się tym krzesłem sędziowskim chrystusowym zająć. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Zuerst einmal jest ganz wichtig, hier steht, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Po pierwsze, bardzo ważne są tutaj słowa, my wszyscy musimy stanąć przed Stolicą Chrystusową. Das bedeutet, alle Menschen, to oznacza wszyscy ludzie, bez wyjątku. Der Richterstuhl wird in Römer 14 auch der Richterstuhl Gottes genannt. Römer 14, vers 10. Mhm. Rzymian 14, 10. Ta stolica ee, Chrystusowa jest też nazywana jako Krzesło Sędziowskie Chrystusowe. Czy Boże. W Rzymianie jest jako Boże. Aber auf dem Richterstuhl sitzt der Herr Jesus. Ale na tym Krześle Sędziowskim siedzi Pan Jezus. Ich weiß nicht, wo ihr das hier in Polen Nie wiem, gdzie tutaj najbliżej Grabowa jest jakiś oddział sądu. Das Gericht ist ein Gericht des Staates. Bo te sądy, które my mamy, są to sądy e, państwowe. Und Gott ist die höchste Instanz. A Bóg jest najwyższą instancją, aber auf dem Richterstuhl sitzt nicht der Staat. Ale na tym krześle sędziowskim nie siedzi jako takie państwo, sondern ein Richter. Ale siedzi Sędzia. Ein Mensch. Człowiek. Und auf dem Richterstuhl Gottes. A na tej, tym krześle sędziowskim Bożym. Sitzt auch ein Mensch. Też <coughs> siedzi, czy będzie siedział człowiek. Der Jezus, Pan Jezus. Und genauso wie bei einem Gericht hier in der nächsten Stadt. I dokładnie tak samo jak w tych naszych sądach e, powszechnych Verschiedene sitzungen da sind są, e, po, Mają miejsce poszczególne posiedzenia Czy po, posiedzenia So gibt es auch Bei dem Richterstuhl Gottes Verschiedene sitzungen To dokładnie tak samo Przed tym sądem Bożym Też będą e, poszczególne posiedzenia Ich fange einmal an Mit dem Richterstuhl Von hinten in mm. anführungszeichen E, w, mówiąc w cudzysłowie, zacznę od tyłu, od tego ostatniego posiedzenia, jak gdyby, przed tą stolicą. Offenbarung 20 mówi, objawienie 20 mówi, mm. vers 11, 11 wiersz, der große weiße mm. i widziałem wielki biały tron. Und dann sah toten, vers 12. 12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Tutaj, w tym miejscu, stoją wszyscy ludzie przed Bogiem, przed Panem Jezusem, wszyscy ci, którzy są, czy byli niewierzący. Śmierć człowieka tutaj na ziemi to nie jest ostatnia, to nie jest ostatnia rzecz, to nie jest koniec. Sonnen alle Menschen werden auferstehen, ale wszyscy ludzie kiedyś będą z martwych wzbudzeni und Gott wird ein Buch öffnen der Jesus wird ein Buch öffnen i pan Jezus kiedyś otworzy pewną księgę und er wird prüfen ob du denen Jesus im glauben angenommen hast i on wtedy będzie sprawdzał czy ty pana Jezusa przyjąłeś, przyjąłeś albo przyjąłaś w wierze do swojego serca. Wir haben heute 10. März 2018. Dzisiaj mamy 10 marca 2018. Und er sagt dann zu dir, du hast in Grabow gesessen. I wtedy pan powie do ciebie. tego, hast... tego dnia siedziałaś na salce w Grabowie. Albo siedziałaś na salce w Grabowie? Du hast das Evangelium gehört. Słyszałeś lub swishawasz ewangelium tego dnia, aby duas nein gesagt. Ale powiedziałeś albo powiedziałaś nie na, te, na tą Ewangelię. I musisz iść do piekła. To jest bardzo poważna sprawa. Dlaczego? Weil ewig wirst du immer sagen, 10. März 2018 Grabów. Bo po całą wieczność potem będziesz powtarzać, 10 marca 2018 Grabów byłam czy byłem w salce. Ich hatte die Chance. I miałem czy miałam tą szansę? Ale ich habe freiwillig Nein gesagt. Ale z własnej woli powiedziałem, a czy powiedziałam nie. In der Hölle gibt es nur Freiwillige w piekle będą tylko ci, którzy z własnej woli się tam znaleźli. I w niebie też. Die Entscheidung ist 10. März 2018. Tym momentem decyzyjnym jest tutaj dla nas na przykład 10. Marzec 2018 roku. Es gibt einen Vers in der Bibel, der sagt heute, wenn du seine Stimme hörst. Jest taki wiersz w Biblii, który mówi, dziś, jeśli jego głos usłyszysz. Ja, nie jestem tego pewien, czy ja dzisiaj wieczorem będę się mógł położyć do łóżka. wiem, ile jeszcze będzie biło moje serce. Wir wollen nicht angst machen. my nie chcemy tutaj nikogo straszyć, Ale kto mówił w Biblii najwięcej o piekle? Der Jezus. Pan Jezus. Das bedeutet nicht, wie gesagt, wir wollen nicht Angst machen, wir werden heute gleich noch zur Liebe des Christus kommen. I tak jak już to powiedziałem, nie chcemy tutaj nikogo e, straszyć, bo w będziemy też mówić o miłości Chrystusowej. Ja ze zwar, to jest też prawda, ale die Hölle ist eine Realität. Alle piekło to nie jest coś e, wymyślonego, to jest coś realnego, genauso wie der Tod Realität in unserem Leben ist. dokładnie tak samo jak śmierć. W życiu każdego człowieka In offenbarung 20 das Gericht für die Toten. Objawienie 20 rozdział czytaliśmy o tym sądzie umarłych. Aber müssen die Gläubigen auch zum Richterstuhl? Ale czy wierzący też muszą stanąć przed tym krzesłem sędziowskim? Ich dachte, wir haben keinen Gericht mehr zu fürchten bo ja zawsze myślałem, że my się nie musimy już obawiać sądu. Dlatego zastanówmy się najpierw, w jakim ciele my tam staniemy przed tym krzesłem sędziowskim. Wir kommen in den Himmel und haben schon den neuen Leib. Gdy my będziemy w niebie, to będziemy już mieli nowe ciało. Ein großer Unterschied zu den toten. Jest to wielka różnica od tych umarłych, o których czytaliśmy w objawieniu. Wir haben den Bau von Gott. Bo my mamy tą budowlę od Boga. Ale warum gibt es für uns den Richterstuhl? Ale w takim razie, dlaczego dla nas jest ta, to, to krzesło sędziowskie? Der Richterstuhl macht uns nicht passend für den Himmel. To krzesło sędziowskie nie powoduje, że my stajemy się odpowiedni dla nieba. Das haben wir schon durch den Bau von Gott. To, że jesteśmy odpowiedni, mamy już dzięki temu, że mamy tą budowlę od Boga. Aber der Richterstuhl macht uns fähig, den Himmel zu genießen. Ale to krzesło sędziowskie sprawia, że my jesteśmy zdolni rozkoszować się niebem. Warum? Dlaczego? Weil wir dann in völliger Harmonie Ponieważ po tym będziemy w tej pełnej harmonii z Bogiem. Ich glaube, jeder von uns. Myślę, że każdy z nas. Hat in seinem Leben Fragen. Ma w swoim życiu przeróżne pytania. Ich erzähle eine Frage von mir. Opowiem Wam o pewnym pytaniu, które ja mam. Ich habe zwei Geschwister, die gehörlos sind. Mam ee, dwójkę rodzeństwa, którzy nie słyszą. Und ich frage mich schon, seit ich ein kleines Kind bin. I odkąd jestem małym dzieckiem i potrafiłem rozumieć, pytam się: "Was jest der Grund dafür, dass Gott das gegeben hat in unserer Familie? Jaki jest powód tego, że Bóg dał w naszej rodzinie właśnie to, że dwójka z moich rodzeństwa nie słyszy?" Und dann komme ich in den Himmel, i gdy będę w niebie, und God sagt mir warum. Bóg powie mi, dlaczego tak się właśnie stało. Und dann sage ich Dankeschön. I wtedy moje słowa będą brzmiały Dziękuję Ci Boże Jetzt weiß ich warum. Teraz właśnie wiem dlaczego to miało miejsce und erst dann kann ich den Himmel genießen. I dopiero wtedy ja będę mógł się w pełni rozkoszować niebem Bo jeśli między mną a Bogiem jeszcze coś jest, jakieś, jakaś niejasność To to jeszcze nie jest niebo Und das macht den, den richterstuhl so kostbar für uns. <ścoughs> dlatego to, ta stolica czy to ten, to krzesło sędziowskie jest tak kosztownym dla nas. Es ist ein feierlicher Moment. Jest to bardzo uroczysty moment. Es ist ein ernster Moment, też jest to bardzo poważny moment, weil es wird klar unsere Wege, bo wtedy będą objawione, czy będą jasne dla nas nasze drogi. Es wird wahr, was haben wir für werke getan? Będą objawione nasze czyny, które, to co uczyniliśmy. Es wird klar, was war das motiv meines dienstes? Będzie objawiony motyw mojej służby, mojego działania. Es wird offenbar, was habe ich gedacht. Będzie objawione e, mi, mi, co ja w tym momencie myślałem. Aber Ale tym cudownym rezultatem tego jest ta pełna harmonia z Bogiem. To jest właśnie niebo. Nie będzie żadnych nieporozumień, nieścisłości pomiędzy mną a Bogiem. To jest coś wspaniałego. Hast du vielleicht eine Krankheit? Czy może chorujesz w tej chwili? Bist du unverheiratet? Może nie masz męża czy żony? Bist du ohne Kinder? Może nie masz dzieci? Und wir könnten jetzt 1000 Fragen noch anschließen. I moglibyśmy teraz tutaj wymieniać czy stawiać tysiące pytań. Arbeitslos, bez robocie und so weiter und so weiter. I tak dalej i tak dalej. Aber dann kommt Gott. Ale potem będzie Bóg. Er nimm Dich in den arm. Obrazowo mówiąc, obejmie Cię. I powie, I powie Ci, słuchaj, teraz Ci wszystko wyjaśnię. Is das Czyż to nie jest wielkie? Möchtest Du auch in den Himmel? Chcesz też iść do nieba? Alle Fragen geklärt? Wszystkie Twoje nurtujące Cię pytania będą wyjaśnione. Ich finde das großartig. Dla mnie jest to coś wspaniałego. I to motywuje nas, by tu, teraz, na tej Ziemi jeszcze coś czynić dla Pana Jezusa. Und es kommt noch etwas hinzu. I jeszcze do tego jedna rzecz. Wir bekommen lohn. Otrzymamy nagrodę. Warum? Dlaczego? Wofür bekommen wir lohn. Za co otrzymamy tą nagrodę? Ich noch, ich noch einmal offenbarung jeszcze raz otwórzmy objawienie. 22. 22. rozdział. Pęs 12. 20, 22. rozdział 12. wiersz. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną by oddać każdemu według jego uczynku. Wir bekommen Lohn für das wie unsere Gaben über die art und Weise, wie wir gedient haben. Otrzymamy naszą nagrodę za to w jaki sposób służyliśmy naszemu panu. Wir bekommen nicht lohn für unsere Intelligenz. nie otrzymamy nagrodę nagrody za naszą na przykład inteligencję nicht für unsere nie, <coughs> za, nie za to że byliśmy silni oder was auch immer albo cokolwiek tutaj moglibyśmy wstawić denn woher kommt inteligencję bo skąd pochodzi inteligencja? Woher kommt Kraft? Skąd pochodzi nasza siła? Uh, wir könnten wieder weiterfahren. I znowu moglibyśmy tutaj y, zadać wiele, wiele szereg pytań. Ist eine Gabe von Gott. To wszystko jest darem od Boga. Aber es begibt Lohn, wie ich meine Kraft, wie ich meine Intelligenz, wie ich meine Gesundheit eingesetzt habe. Alle. To pytanie jest, w jaki sposób ja moją siłę, moją inteligencję, moje zdrowie używałem w służbie dla Pana. Eine große Frage ist oft wielkim a, pytaniem często jest, ob alle, men, alle anderen sehen, was ich bekomme. Czy ci wszyscy inni, którzy będą w niebie, zobaczą to, co ja otrzymam? Oder was in meinem Leben nicht gut gewesen jest. Albo czy oni też będą widzieli, co było niewłaściwe w moim życiu? Ein Bruder hat dazu gesagt, Jeden z braci powiedział e, na ten temat. Es ist sehr schade, Jest to jest szkoda szkodą, daran denken, was wird sehen, że e, w ogóle stawiamy sobie takie pytanie, co będzie inny widział e, z tego, co mnie przypadnie. Aber nicht daran denken, Gott sieht alles. Ale nie myślimy, o, a właśnie nie stawiamy sobie pytania, że Bóg widzi wszystko. For God. Bo przecież stoimy przed Bogiem w każdym razie. Przed Panem Jezusem. Aber vielleicht können wir sagen, Ale może... może, może e, możemy powiedzieć... Was gut geura, was für gewesen ist, to, co w naszym życiu było dla Boga czynione... To, co zur ehre gottes ist, das so bloßo bożej, więc jeśli to będzie widzialne dla wszystkich, a was nicht für gott gewesen ist, bleibt unter uns. alle to, co nie było ku chwale bożej w naszym życiu, że to pozostanie tylko między mną a bogiem. es ist wie to jest właś tak jak wśród dzieci. die kinder wollen auch oft nicht, dass der bruder oder die Was ist im Zimmer, als der Vater geschimpft hat? Często tak jest wśród rodzeństwa, że jedno dziecko nie chce, by jego brat czy siostra wiedzieli, z jakiego powodu tata czy mama na niego krzyczała. Und so is it auch im Richterstuhl. I mniej więcej tak to możemy też wytłumaczyć, że będzie nad przed tą e, stolicą czy krzesłem sędziowskim chrystusowym. I jeszcze dalej pociągnijmy ten obraz e, z dzieckiem. Dann sind alle Wszystkie łzy będą e, osuszone. Und wie ein kind auf dem Schoß der sitzt. I tak jak dziecko, gdy siedzi u mamy na kolanach i czuje się pewnie, so dürfen wir dann im Bilde im Schoß des Herrn Jesus sein. To my właśnie w taki właśnie sposób, obrazowo mówiąc, będziemy mogli być na tym łonie pana Jezusa. Das ist eine Aussicht. To, są, to jest coś cudownego, co jest przed nami. Möchte der Jesus uns helfen? Oby Pan Jesus nam pomógł? Dass wir, wenn wir heute hier weggehen, że gdy dziś odejdziemy z tego miejsca, dass wir neu motiviert sind, für ihn zu leben. Abyśmy mieli nową motywację, by żyć dla niego. Wir bekommen nämlich einen Bau von Gott. Bo otrzymamy tą budowlę od Boga. Voraussetzung, damit wir bei Christus sind. Jest to ten warunek, Ku temu byśmy byli u Chrystusa, a żyjemy ciągle w tym świetle tej, tego krzesła Sędziowskiego Chrystusowego, przed którym będziemy przyprowadzeni do tej pełnej harmonii z Bogiem, i In right, in art way, Herrn Jesus gearbeitet I y, przed którym otrzymamy tą nagrodę za to, co u, uczyniliśmy dobrego dla Boga. Dann wir gleich mit dem zweiten Teil weitermachen. I po przerwie będziemy kontynuowali drugą część.